Nie ze wszystkimi zdążyłem się przywitać, ponieważ zgodnie z rozkładem jazdy o godzinie 9.59 i 50 sekund siedziałem już na swoim miejscu. Ale witam tych, którzy byli o 10.01, 10.02 i następnych. Dobrze, że jesteśmy. Amen. Bardzo dobrze, że jesteśmy. Zajmijcie miejsca, kto jeszcze gdzieś tam sobie stoi czy koczuje. Naprawdę wygodniej się siedzi na tych plastikach niż na drewniankach, zapewniam. Ten tydzień był pełen wydarzeń, mieliśmy również rajd. Powiem wam, że niełatwo jest być przewodnikiem. Ci, którzy byli na rajdzie wiedzą o czym mówię. Mapa to jedno, pomysł to drugie, a tak zwany real to jeszcze coś innego. Ale finalnie znaleźliśmy miejsce, to o które nam chodziło, miejsce na ognisko w kamieniołomie. Trzeba było troszeczkę nadłożyć może drogi, czasu, sił, ale doszliśmy. Miałem takie nieodparte skojarzenia z wędrówką Izraelitów z Egiptu do Kanaanu. Po prostu chcąc, nie chcąc. Zresztą, zresztą nie tylko ja, ale i parę osób w taki wesoły, wesoły i taki zawadiacki sposób zwracało uwagę na to. I poczułem się trochę jak ten Mojżesz, który gdzieś tak stracił z pola widzenia ten słup ognia czy obłok i tak za bardzo nie wie, co ma robić, ale daliśmy radę. Dzięki Bogu, tu Paweł w modlitwie dziękował za pogodę, rzeczywiście pogoda była perfekcyjna, jeżeli chodzi o wędrowanie, ani za ciepło, ani za zimno, ognisko, także dzięki Bogu za ten wspólny, radosny czas. Było nas troszkę mniej niż zazwyczaj, bo było chyba ponad 40 osób, więc... ale całkiem fajna grupa i bardzo miło spędziliśmy czas, tak? Ci, którzy byli, mogą potwierdzić? Dzięki Bogu także za wczorajsze wydarzenia. To było też naprawdę świetne, świetne. Dzięki młodzieży. Jeszcze niedawno miałem wątpliwości, jak się do nich zwracać. Dzieciaki czy młodzieży, droga. Dzisiaj już, już się zaczynam zastanawiać, czy mówić młodzieży, czy już nie przejść, czy nie proponować im przejścia na ty. Wiecie, w pewnym wieku człowiek zaczyna się chcieć odmładzać na siłę i różnych stosuje chwyty, żeby poczuć się przynajmniej młodziej. Ale powiem wam, że Kościół jest zawsze młody. Może dokładnie, Kościół może być zawsze młody. Nieważne, czy masz lat siedem, jak Paulinka, czy masz lat 80, jak, no nie wiem, kto tutaj, możesz być ciągle młody. I jako Kościół możemy być młodzi. W samym mówi, że Bóg odnawia, jak orła, młodość naszą. Kiedy jesteśmy w relacji z Bogiem, kiedy chodzimy Jego drogami, jesteśmy wiecznie młodzi. I Henoch, który był przywołany dzisiaj na początku, jest obrazem tego, kto mimo upływu lat jest ciągle na tym samym poziomie. Ten werset, bardzo często cytowany, Henoch chodził z Bogiem, a potem zabrał go Bóg. Ale zwróćcie uwagę na werset wcześniej. Jest napisane, Henoch chodził z Bogiem 300 lat. Chodził na jednakowym poziomie, w jednakowej relacji, w takiej niesamowitej jednakowej więzi. A więc możesz być ciągle na tym dobrym poziomie, w tej bliskiej relacji z Bogiem. I dzisiaj chciałbym mówić, nawiązać do tego, co mówił Marcin dwa tygodnie temu, kiedy mówił o Kościele autentycznym, pamiętacie to kazanie? Kto był? Kto nie był? Polecam na stronę zborową odsłuchać, pomyśleć. Kościół autentyczny to Kościół magnetyczny. To jest jedna z takich myśli, która mi utkwiła. I chciałbym dzisiaj zastanawiać się, żebyśmy wspólnie zastanawiali się nad tym, co to znaczy Kościół autentyczny, Kościół prawdziwy. I na początek w takiej relacji pion, ja Bóg, my Bóg, a potem w tej relacji wertykalny, czyli poziomej, ja, ty, ja, my, w ten sposób. Kościół prawdziwy to jest kościół, w którym Jezus zajmuje należyte miejsce, w którym Jezus jest rzeczywiście widoczny w naszym życiu. Jezus powiedział, że On buduje kościół, który jest kościołem zwycięskim. Tego kościoła nie przemogą bramy piekła. Ten kościół ma być święty, ma być również czerpiący przyjemność z relacji z Bogiem, o tym dzisiaj będę mówić. I Kościół to nie jest taka abstrakcyjna masa, jakieś zgromadzenie ludzi. Kościół to ty i ja. I jakość życia Kościoła to jest jakość mojego i twojego życia. Jako Kościół nie wybijemy się ponad życie, które prowadzimy osobiście. Pamiętacie historię o dziesięciu Chińczykach? Stara historia, kiedy się opowiadałem, nie wszyscy pamiętają, bardzo prosta historia. Dziesięciu przyjaciół umówiło się na wspólną ucztę, Każdy miał przynieść, jak w tradycji chińskiej, czajniczek wina i z tego wina mieli z tych czajniczków naleźć do kotła, później wspólnie się częstować. Ale jeden wpadł na genialny pomysł. Jak przyniosę czajnik wody, to tak, zaoszczędzę. A po drugie, dziewięć do jednego, to nikt nie poczuje. Rozsądny człowiek, moglibyśmy powiedzieć. No to przebiegły człowiek, tak, sprytny. Byłoby wszystko okej, okay, gdyby drugi też na ten pomysł, pomysł nie wpadł. Potem trzeci. I ta historia mówi, że wszyscy z dziesięciu pali na ten pomysł. Wybrali się na ucztę w dobrych humorach. Nalali do kotła, zaczerpnęli do pucharków. I, I co? I pili wodę. Z takimi smutnymi minami spędzili ten wspólny czas ze sobą. Jeżeli przynosimy tutaj wodę, a nie wino Ducha Świętego, jeżeli przynosimy wodę byle jakości, wodę przeciętności, wodę pospolitości, jeżeli żyjemy w wodzie takiego oszczędzania duchowego, to nagle ta woda nie zmieni się tu w wino. My tak czasami chcemy takiego cudówkanie, kamieny. Przenoszę wodę, pff, jest wino, dlatego że jestem tutaj. Tak jakby to miejsce miało takie magiczne działanie, że wchodzę byle jaki, nagle pff, jestem pełen ducha, eksploduję. Dary ducha, moc Boża, objawienia, chwała. No tak, później wychodzę pff, i znów woda. To nie działa to zwyczajnie nie działa. Jeżeli nie będzie tego wina w poniedziałek, wtorek, ja mówię o winie Ducha Świętego, żeby było jasne, tego duchowego wina, tego opijania się Panem, tego napełniania się Panem, to nie będzie tego w niedzielę. A więc Kościół prawdziwy to jest Kościół, który trwa w relacji z Bogiem. I to jest pierwsza myśl, którą chciałbym dzisiaj nam poddać i pierwsze miejsce, które chciałbym przeczytać. Będą tylko dwa miejsca dzisiaj czytane. I to miejsce zapisane jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wersety, wersety 6-8. do ja dzisiaj będę czytać z przykładu Nowe Przymierze. Jeżeli chodzi o tekst z Mateusza, nie ma to większego znaczenia, ale ten drugi, który później przeczytam, jego przekład w Nowym Przymierzu brzmi na tyle intrygująco, że postanowiłem dzisiaj oprzeć na nim część swojego dzielenia. Jezus powiedział tak. Natomiast ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. I to jest ta jedna bardzo istotna myśl. Kościół prawdziwy to jest kościół trwający w relacji z Bogiem. To jest Kościół to są ludzie, którzy każdego dnia na tyle poważnie traktują Boga, że są w stanie odłożyć swoje zajęcia, odłożyć swój wypoczynek, odłożyć swoje zabieganie i znaleźć prawdziwy czas, chociażby kilka chwil na prawdziwe skupienie się przed Bogiem, na modlitwę. I tak jak śpiewaliśmy dzisiaj i jak czytaliśmy tutaj w tym tekście, nie modlitwę wielomówną, która polega na tym, że wyrecytujemy, Ileś formułek, że wielokrotnie powtórzymy tą samą frazę, myśl z takim przekonaniem, że wtedy bardziej Boga złamiemy, zmusimy, przekonamy, namówimy do tego, żeby On zrobił to, o co my prosimy, to o czym mówimy. Modlitwa, a także czytanie słowa. Drogi przyjacielu, druga siostro, drugi bracie, czy w minionym tygodniu twoja relacja z Bogiem była prawdziwa, była głęboka, była zaangażowana, czy w minionym tygodniu twoja, moja relacja z Bogiem poprzez czytanie Jego Słowa, zastanawianie się nad tym Słowem, szukanie zrozumienia woli Bożej w Słowie, w Jego Słowie, czy miało miejsce? Czy tak się działo? Powiem wprost. Niektórzy z nas czerpią siłę jedynie z pobytu na nabożeństwie. Niektórzy z... Z obecnych tutaj dzisiaj czerpią swoją duchową siłę tylko dlatego, że mogą być te dwie godziny w tygodniu tutaj. Coś usłyszeć, czymś się zbudować, czymś się zachęcić. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że ciebie to buduje. Dobrze, że coś bierzesz. Ale to nie jest to, o co chodzi. To są dwie godziny w niedzielę. A jest poniedziałek, wtorek i tak dalej. I mówię do tych, którzy wiedzą, że do nich mówię. Pan Bóg czeka. Czeka na ciebie Abyś wszedł do swojej komory, jak mówi przekład, do swojego pokoju, abyś wyizolował się z otoczenia, odciął się na tą chwilę w ciągu dnia i abyś znalazł czas dla Tego, który znalazł czas dla Ciebie. Abyś znalazł miejsce w sercu dla Tego, kto ma w swoim sercu miejsce dla Ciebie. Abyś znalazł siłę dla Tego, kto z całej siły chce Ci pomagać i błogosławić. Kościół prawdziwy, Kościół Prawdziwych chrześcijan, to jest Kościół, ludzi, którzy trwają w relacji z Bogiem. Zachęcam Cię. Modlitwa i czytanie słowa. To są dwie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o relację z Bogiem. Modlimy się. I tak jak śpiewaliśmy w jednej pieśni, wylewajcie przed Nim serca Wasze. Wiesz, czym jest wylewanie serca? Kiedy masz jakieś naczynie pełne wody, wylewasz, to, to robi się to czasami w sposób taki niekontrolowany. Ta woda się rozlewa. I ta modlitwa, którą mamy przed Bogiem, ta potrzeba, to rozlanie, rozlanie serca to jest coś, co po prostu z nas się wylewa. My tego nie układamy w piękny sposób, to się wylewa z nas, my to kładziemy przed Bogiem. Ja jestem przekonany, że jeżeli w tygodniu mamy dobrą relację z Bogiem, mamy więź, która nas trzyma blisko Niego, to przekłada się to na relacje między nami. Dlatego, że jeżeli Bóg nas z góry kształtuje, to On też przygotowuje nas na to, żebyśmy wspólnie mogli być. Ja jestem głęboko przekonany i to jest jedna z myśli, którą chcę poruszyć. Pan Bóg chce swój Kościół kościołem radosnym. Kościołem, który potrafi się radować. Błogosławiony lud, który umie się radować, mówi jeden z psalmów. Ja wierzę, że kiedy zgromadzamy się tutaj, nasze nabożeństwa mają być prawdziwe, radosne. Mają być pełne ognia. Mają być pełne uwielbienia. Czasami mogą być pełne pokuty. Czasami mogą być pełne łez. Czasami mogą być na kolanach. Ale muszą być prawdziwe. One muszą wynikać z relacji z Bogiem. One muszą wynikać z tego, co przeżywamy z Nim. Rozumiemy to, raczej siostry? Ale jest jeden aspekt Kościoła, o którym chcę mówić. To jest Kościół, który kocha życie. Czy kochasz życie? Kto jeszcze kocha życie? Niektórzy się skrzywili. Czasami jestem w takim nastroju, że myślę sobie, chciałbym już do nieba. Zdarza mi się. Nie wiem, czy ktoś z was też tak ma, ale czasami tak mam. Nie jest to co tydzień, ale co jakiś czas. Wiem, że przesadzam, że to jest wiecie, takie ludzkie. No, szybko z tego wychodzę, ale to jest taki moment, kiedy mówię, Boże, ja już, ja już bym się chciał od tego wszystkiego uwolnić, już być z tobą, i nie martwić się, o nic więcej. Więc czasami nie chce nam się żyć. Czasami chcielibyśmy szybko tę sprawę zakończyć. Ale Biblia mówi nam o czymś niesamowitym. Otwórzmy Psalm 34. Psalm 34 i ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, czytam z Nowego Przymierza. Wiersze 13 do 15. Psalm 34, wiersze 13 do 15. Jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro. To jest ten jeden werset. Zatrzymajmy się na chwilę, ten trzynasty. To jest takie rozbudowane tłumaczenie, które chce czerpać przyjemność z życia. Czasami mamy taki astetyczny obraz chrześcijaństwa, który polega na postawie pułkownika Wołodyjowskiego, który znalazł się po nieszczęśliwej miłości w zakonie i odwiedził go Onufry Zagłoba, jego przyjaciel, pan Michał Wołodyjowski, chodził, z rękami złożonymi i powtarzał memento mori, pamiętaj o śmierci. Człowiek pełen życia, pełen energii znalazł się w miejscu, w którym skupiony był na umieraniu, skupiony był na tym, aby nie cieszyć się z życia, dlatego, że spotkał go zawód, zawód miłosny w tym przypadku. A my, mówiąc memento mori, nie mamy miny. my pamiętamy o śmierci, wiemy, że ona przyjdzie, ale kochamy życie. Kochamy życie i chcemy oglądać dobre dni, tak? chcemy cieszyć się, i pozwólcie, żeby nie przekręcić, znów zacytuję, Chcę czerpać przyjemność z życia. Czy chcesz czerpać przyjemność z życia, czy chcesz przeżyć je skrzywiony, przygnębiony, ponury? Wiecie, kościół, który jest ponury, nie jest atrakcyjny, nie jest ciekawym miejscem. Ludzie, kiedy widzą ponurych ludzi, odsuwają się od nich. To jest zły obraz Boga, zły obraz chrześcijaństwa. Słowo Boże mówi nam, że my mamy możliwość... Cieszyć się i czerpać przyjemność z życia. I dalej, kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie on dobro. Kiedy się budzimy, co myślimy? Czy kochamy każdy dzień? Czy kochamy niedzielę? Czy kochamy poniedziałek? Czy kochamy wtorek? Każdy dzień licząc, że przyniesie on coś dobrego. Na co liczysz rano? Może na nic. Może aby przeżyć. Może aby się nie przepracować. Może aby nic złego mi się nie stało. No to już coś. Ale w Słowie czytamy, że możemy liczyć, że każdy dzień przyniesie nam dobro. Dlaczego? Dlatego, że mamy dobrego Boga. Dlatego, że mamy Boga, który troszczy się o nasze dni. Na pewno będą trudne momenty. Na pewno będą trudne chwile. One się dzieją. Dzisiaj siostra Ela wspomniała o tych osobach, które przychodziły trudne chwile. Wypadki, choroby, ktoś umiera w rodzinie. To się zdarza. Ale jeżeli wszystko jest w Bogu, to... Możemy liczyć, że będzie to ku dobremu. Każdy dzień może przynieść dobro. Na co liczysz w tym dniu? Na jakie dobro liczysz dzisiaj? Konkretnie, bądź konkretny. Możemy powiedzieć, no co pan da, co pan zechce, no to ja wiem. Ale konkretnie czego byś chciał? Opieki, radości, miłości, zdrowia, spełnienia czego? Planów, marzeń, smacznego, zjeść obiad. Tadziu, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jakiego dobra się spodziewamy? Spokoju. Ja spodziewam się dobrej pogody. Chciałbym, żeby dzisiaj popołudnie było fajne, wieczór, to nabożeństwo. Chciałbym, żeby to kazanie miało sens, ręce i nogi. Żeby Kościół był dotknięty i zbudowany. Pewnie wy też byście chcieli, tylko jak, jak wy chcecie, to może coś z tego wyjdzie. Moi drodzy, to jest ta druga myśl. Kościół cieszący się życiem, kościół spodziewający się dobra każdego dnia. To jest to, czym powinniśmy się napełniać. W świecie mówi się, jak bardzo ważny jest optymizm. Lekarze mówią, jak bardzo ważny jest optymizm w leczeniu chorego, jak bardzo jest ważne pozytywne nastawienie. I to nie jest żadne jakieś odkrycie Ameryki, Biblia o tym mówi dawno, z tym, że źródłem naszego optymizmu i źródłem naszego, naszego pozytywnego nastawienia jest osoba Boga, jest Pan Bóg, który ma moc uczynić dobro, który ma moc nas przeprowadzić przez każdą sytuację. Więc chciałbym, żebyśmy uczyli się czerpać przyjemność z życia. Żebyśmy życie nie traktowali jako kary, jako zesłania, ale jako możliwość rozwoju, możliwość służenia, możliwość zbliżania się do Boga, możliwość wypełniania Jego woli. I teraz werset czternasty i werset piętnasty. Te dwa wersety mówią nam, jak to robić. I tutaj są takie trzy dziedziny, o których mówią te dwa wersety. Przeczytajmy. Werset czternasty. Powstrzymuj swój język od zła i swe wargi od fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj pokoju i do niego dąż. Dąż. W wersecie 13 jest pytanie, jaki ma być człowiek, który? a Wiersz 14-15 udziela odpowiedzi. Po pierwsze, Biblia wskazuje nam na nasz język. Powstrzymaj swój język od zła i wargi od fałszu. To jest pierwsza dziedzina, nad którą musimy zapanować, kontrolować, aby umieć czerpać przyjemność z życia, aby umieć odbierać, Każdego dnia coś dobrego, spodziewać się czegoś dobrego. Każde złe słowo, każde nieprzyzwoite słowo, każde słowo krytyki, która nie przynosi poprawy i rozwiązania, a powoduje tylko pogłębienie negatywnej opinii o kimś, o jakiejś sytuacji lub o jakiejś osobie, przedstawianie kogoś wyłącznie w negatywnym świetle, obmowy, mówienie o niepotrzebnych rzeczach, plotki, oszczerstwa to są grzechy języka. Również czytamy o fałszu. Fałsz to słowa nieszczere, co innego myślisz, czujesz, jesteś przekonany, co innego mówisz. Fałsz to mówienie nieprawdy w celu wprowadzenia kogoś w błąd. Słowa fałszywe prowadzą do skłócenia, Słowa fałszywe to jest mówienie różnych rzeczy na ten sam temat do różnych osób, więc to jest pierwsza dziedzina, nad którą musimy zapanować, jeśli chcemy być Kościołem cieszącym się życiem, czerpiącym przyjemność z życia. A więc słowa, sposób naszego mówienia. Na ten temat wiele razy słyszeliśmy nauczanie. Problem w tym, że to nie zawsze działa. Nauczanie nie zawsze działa. I zauważyłem takie ciekawe zjawisko, od czasu do czasu przynajmniej, że kiedy mówię na jakiś temat, bardzo szybko mam lekcję poglądową, reakcję na głoszone słowo. Zdarzyło mi się, że w tym kościele, w tej sali, niemalże w tym samym składzie, mówiłem o Bożym pokoju. Mówiłem z pasją, mówiłem z wiarą, mówiłem z przekonaniem, czy cytowałem Słowo Boże, wierząc, że ono ma moc zmieniać ludzkie życie, ludzką postawę. I ku mojemu zdumieniu, po nabożeństwie, podszedłem do stojących naprzeciw siebie zacietrzewionych, kłócących się chrześcijan, skaczących sobie do oczu. A może o to chodzi? Może to tak zadziałało, żeby miał to wyjść? Więc co, myślicie, dobra. To już to słyszałem tyle razy. To dobrze, że słyszałeś wiele razy. Ale czy to działa? Ale czy to jest skuteczne? Czy mówisz zawsze to, co trzeba? Czy mówisz zawsze to, co należy? Duchu Święty, przyjdź i rusz nasze sumienia. Duchu Święty, przyjdź, złam nasze twarde karki. Duchu Święty, przyjdź, zmiękcz nasze serca. Ja dzisiaj będę prostakiem w mowie, aby Bóg był bardziej uwielbiony, i aby On działał. Dzisiaj nie ma głębokiej teologii, ale wierzę, że Duch Święty chce nas dotykać. Słowa, które mówisz, żadne z nich nie ginie. Jest wszechświatowy rejestr wszystkich słów. Jezus powiedział, z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę nie na przyjęciu weselnym. W dzień sądu. Żadne słowo, które wypowiadamy, nie ginie. Ono wędruje, ono idzie, ono jest zapamiętane. Każde słowo, które wypowiadasz ty i ja, mamy z czego pokutować? Mamy w czym się naprawić? Kościół prawdziwy to Kościół, który boi się Boga. W tym psalmie werset wcześniej czytamy Pouczę was o Bożej. Twój język, mój język. I nie mam zamiaru pójść dalej, ani w tym kazaniu, ani w następnych. Dopóki tego nie złamiemy, nie załatwimy, nie uleczymy, nie uzdrowimy, nie naprawimy. Bo albo będziemy kościołem Pana, albo będziemy klubem ludzi o wspólnych religijnych zainteresowaniach. Pamiętaj, żadne słowo nie ginie. Zarówno słowo narzekania, jak i słowo oszczerstwa, jak i słowo plotki, jak i słowo krytyki, ale także słowo chwały, dziękczynienia, słowo prawdy, słowo mocy, słowo wiary. Te słowa też są. One nie giną. One tworzą coś. One tworzą twój obraz w oczach Boga. Na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony, Jezus powiedział. Więc to, co mówisz, jak mówisz, o kim mówisz, po co mówisz, decyduje. Czy będziesz usprawiedliwiony, czy potępiony. To jest niesamowita prawda, którą czasami tracimy z oczu. Bo przecież z łaski, z łaski, z łaski. Ale ta łaska nie jest tania, to nie jest pstryk. Twoje słowa mają moc kreować twoją wieczność. Słowa, które wypowiadasz, one są jak ster, który kieruje cię w daną stronę. Jakim ma być człowiek, który chce oglądać dobre dni, który chce czerpać przyjemność z życia? Słowa. Zwróć uwagę na swoje słowa. Zwróć uwagę na to, co mówisz. Pilnuj bramy swoich ust. Kolejna część mówi o czynach. Werset 15. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Myślę, że tutaj mamy przekonanie o tym, że powołani jesteśmy do dobrych uczynków. Przeznaczeni jesteśmy do dobrych uczynków. tak? Narodziliśmy się na nowo po to, aby czynić dobro, nie zło. Tutaj też nie mam żadnych jakichś odkrywczych głębokich myśli, ale... Wiadomo, to chodzi o dobre działania w stosunku do swych rodziny, do bliźnich, tak zwane dobre uczynki, o zaangażowanie się w służby w Kościele, o wypełnianie ogólnie woli Bożej. To, jest, to są nasze czyny, to jest to, co robimy, to jak żyjemy, czy pracujemy w sposób rzetelny i uczciwy, czy jesteśmy terminowi, czy jesteśmy punktualni w niedzielę, przed godziną dziesiątą, Dobre czyny, dobre działania. Mamy to? Słowa, czyny. Więc to, co robimy, to jak dzielimy się tym, co mamy, jak dysponujemy naszym majątkiem, pieniędzmi, mieszkaniem, samochodem, ubraniami, książkami, tym, czym możemy dysponować, to są czyny, uruchamiamy to, co Bóg nam daje, puszczamy to w obieg, po to, aby przyniosło to korzyść, wzrost, dajemy komuś książkę, czy pożyczamy, dajemy komuś talerz zupy, to są nasze czyny. I trzecia część, to są nasze dążenia. Końcówka piętnastego pierwsza. Szukaj pokoju i do niego dąż. Dążenia to są nasze motywacje i pragnienia. Więc słowa, to co mówimy, żadne nie ginie, pamiętaj. Po drugie, czyny. Oblubienica przeobleczona była uczynki. I trzecia część dążenia, motywacje, Czyli twoje pragnienia, cele, marzenia, pasje. Ku czemu się zwracają, czemu służą. W tym wersecie jest mowa o dążeniu do pokoju. W tym przypadku. Dąż do pokoju. Biblia mówi, aby dążyć do pokoju, do uświęcenia i tak dalej. Pokój jest podstawą dobrej atmosfery. Kiedy jest pokój między nami, potrafimy się uśmiechać do siebie. Potrafimy podejść, powiedzieć Cześć bracie, dobrze, że cię widzę. Ale wyobraźcie sobie, że ja dzień wcześniej spotkałem się z tym bratem i powiedziałem mu, słuchaj, ten, temu człowiekowi brakuje piątej klepki. Ty wiesz, jak on się zachował okropnie? Na moje nieszczęście słyszał to tamten brat, który powiedział to tej siostrze, a ta siostra, znając tego brata, przekazała mu to. I następnego dnia spotkałem się z tym bratem, uśmiecham się do niego, on tak patrzy na mnie, ręka, no, nadrzała ci ręka, widzisz. Dziękuję, dziękuję. Ale tak naprawdę, kiedy on wie, że ja tak o nim mówię i myślę. A jeszcze jak ja się dowiem, że on wie o tym, to wiecie co, przy wspólnym przywitaniu to robimy takie kółka od siebie, bo coś nas dzieli. Jest mur. Dlaczego? Dlatego, że zaburzyłem pokój, używając złych słów, mając złe dążenia. Nie dążyłem do pokoju. Gdybym nawet miał jakiś problem z nim, to przenigdy temu bratu bym tego nie powiedział. Po co? Po co? W jakim celu? Po co mam mówić o moim bracie, z którym nawet mam jakiś może problem, może sytuację, po co mam z kimś innym rozmawiać? Po co? Co to da? Jeżeli jest to coś, co mnie przerasta i nie potrafię sobie z tym poradzić, tak idę do osoby zaufanej, modlimy się. Jeżeli widzę grzech w życiu tego brata i, i to jest coś, jakiś problem, ale jeżeli to jest tylko coś, co jest między mną a nim, tak na, na, na krótką chwilę, po co mam o tym rozmawiać z innymi? To jest dążenie do pokoju. Chcesz czerpać przyjemność z życia? Dąż do pokoju. Dąż do pokoju. Dziękuję za, mam nadzieję, uważne wysłuchanie tego kazania i modlę się o to, żeby ono zadziałało. Żeby to słowa, które czytaliśmy, żeby to po prostu zadziałało. Bo już się boję. Już się boję tego, co może stać się po nabożeństwie. Mówiłem o zadowoleniu z życia. Boję się, że usłyszę narzekania. Jak to źle w tym naszym podłym kraju. Ile to złodziei i w rządzie. Boję się, że usłyszę słowa krytyki. A, bo ten brat tak, ja ta siostra Dlaczego? Dlatego, że sam taki jestem. Dlatego, że sam mam z tym problem. Dlatego, że każdy z nas ma skłonność do złego. Bracie siostry, jaki ma być człowiek, który chce czerpać przyjemność z życia? Kochać każdy dzień, licząc, że przyniesie mu dobro. Zwróć uwagę na swoje słowa, na swoje czyny, na swoje dążenia. Życzę wam dobrego tygodnia, błogosławionego czasu w relacji z Panem dziś, może wieczorem, może po południu, jutro, pojutrze. Napełniajmy ten bukłak szlachetnym winem. I kiedy spotkamy się znowu, czy to na grupie w tygodniu, czy spotkamy się tutaj, niech to szlachetne wino aż nam zaszumi w naszych głowach. Niech uwielbienie i chwała do Boga sufit podniesie. Niech Boża obecność dotyka naszych serc, naszych ciał. Niech tak się dzieje. Dobrej niedzieli. Amen.